Z Dziś do Rzymia, z czwartego rozdziału, od 14 wiersza do końca. Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, wtedy wiara jest daremna i obietnica w się obróci, obróciła. Gdyż zakon pociąga za sobą gniew, gdzie bowiem nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa, że ta obietnica została dana na podstawie wiary, aby z was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 W tym urywku Słowa Bożego widzimy taką pewną różnicę, bo wcześniej była mowa o zakonie, o tym, że usprawiedliwienie jest z wiary i że było pokazane, że nie jest to usprawiedliwienie z przestrzegania prawa, ale tutaj w tym urywku Słowa Bożego od 13 wiersza do końca tego rozdziału raczej nie chodzi o zakon. I o to, żebyśmy, może powiedzieć, widzieli, że zakon nas zbawia lub nie zbawia, lub wykonywanie zakonu. Tylko raczej apostoł Paweł przedstawia taką zestawienie dwóch sytuacji, to znaczy zakonu i łaski. I przedstawia tego ojca Abrahama, naszego i wszystkich ludzi na ziemi wiary, Przedstawia go jako tego, który jest przykładem tej wiary i ludzi, tych, którzy mają zakon, aby go przestrzegali i tych, którzy są bez zakonu, aby patrzyli na wiarę abrahamową i naśladowali go. I tak właśnie te 16 wiersz nam mówi, tłumaczy całą tę sytuację tego, tego urywku Słowa Bożego. Przedł obietnica została dana na podstawie wiary, a nie Dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu. I dalej mamy powiedziane, nie tylko temu, który polega na zakonie, ale i temu, który ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. To znaczy Żydów, Greków, Pogan, wszystkich. Na tym polega po prostu... Yy ta obietnica dana Abrahamowi i też wiary, wiara wiara Abrahama na tym polega, że kiedy uwierzymy, to mamy kiedy zaufamy Bogu otrzymujemy 10 rozdział tego listu nam mówi bo jeśli ustami swoimi wyznasz że Bóg Że Jezus jest Panem, Bogiem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Na tym polega po prostu zbawienie. Ustami i sercem wierzymy. Musimy to wyznać, żeby to słyszeli, może wiedzieć wszyscy ludzie, ale też i może wiedzieć cały wszechświat ma słyszeć. Że to wyznajemy, że jesteśmy grzesznikami i że ufamy Bogu, że On nas, grzeszników, zbawia. Na tym polega łaska Boża, że to właśnie Bóg nam daruje coś, co nam się w ogóle nie należało. I to dotyczy się po prostu całego potomstwa, wszystkich, można powiedzieć, ludzi na ziemi, a tym właśnie ojcem, tych wszystkich ludzi jest Abraham. Bo nie tylko jedno plemię Żydów, którzy pochodzą od, Abrah od Abrahama, mają tą obietnicę zbawienia od Boga, ale wszyscy ludzie, którzy, może powiedzieć, żyją na ziemi, mają tą obietnicę, i że każdy człowiek, który przychodzi do Boga, wyznaje swoje grzechy, przychodzi pod krzyż i yy, może powiedzieć, korzy swoje serce, wyznaje, wierzy w to, co Bóg uczynił na krzyżu, uratowany. I to dotyczy się yy, właśnie wszystkich ludzi. I to jest cudowne. Ten urywek właściwie Słowa Bożego o tym nam mówi. Żebyśmy yy, mogli też i yy, i być wdzięcznymi Bogu, że On jest Bogiem każdego człowieka.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 do tego zbawienia, które mamy, są ci, którzy w jakiś sposób robią użytek z prawa. I do dziś taka szkoła jest, która mówi, że zbawienie można stracić, jeśli oprócz wiary nie ma tego prawa przestrzeganego w jakiś tam sposób. Dzieje apostolskie, 15 rozdział, zawierają... Jedną z takich zapisanych historii, gdy próba sił między tymi nauczycielami a nauczycielami łaski miała miejsce. A niektórzy przybysze z Judei, to jest pierwszy wiersz 15 rozdziału dziejów, a niektórzy przybysze z Judei nauczali braci, jeśli nie zostaniecie obrzezani według zwyczaju Mojżesza, nie możecie być zbawieni. I potem każda taka herezja powoduje yy zamieszanie. I tak się tutaj stało, kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów. Bo jeżeli się słyszy takie głupoty, to naprawdę może się w głowie krew zagotować, jeżeli ktoś mówi takie bzdury. I tak właśnie między braćmi było, że doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi i później widzimy, że przemawia jeden z nich w gronie apostołów i starszych, bo już w szóstym wierszu apostołowie i starsi zebrali się więc, aby rozstrzygnąć tę sprawę. A gdy był wielki spór o to, Piotr powstał, czyli człowiek, który naturalnie, jeżeli by chciał swoją ludzką interpretację forsować, to powinien być za tym, że zbawienie wymaga jakiegoś prawa, bo Piotr był obrzezany, był Żydem i do tego no, miał trochę tych punkcików po stronie zakonu prawa żydowskiego pozbieranych. Ale nie, Piotr stanął po stronie prawdy.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 swoich wrogów z ich czaszek, jakich pokonali. Generalnie nic nie mieli wspólnego z żadnymi regułami znanymi nam na gruncie prawa mojżeszowego. To było po prostu kompletna dzicz. Tak jak się dzisiaj czasami słyszy o jakimś opuszczonym kawałku ziemi, gdzie żyją ludzie odcięci od cywilizacji. Gdy się tam wejdzie, to tam nie ma żadnych reguł, które byśmy znali i w jakikolwiek sposób szanowali, są to całkowicie inne obyczaje niż to, co objawił Bóg w zakonie. A mimo to Bóg takim ludziom dał Ducha Świętego, tak samo jak i Żydom, którzy uwierzyli. I nie uczynił, dziewiąty wiersz, nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca. I pa Piotr dalej pyta, dlaczego więc teraz wystawiacie Boga na próbę, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani nasi ojcowie, ani my nie mogliśmy udźwignąć. I lecz wierzymy przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa, że będziemy zbawieni tak samo, jak i oni. Czyli, jeśli ktoś się wywodzi sprawa nie ma dodatkowych punktów za pochodzenie. To jest po prostu w przypadku zbawienia z łaski zupełnie nieistotne, w jaki sposób on do Boga przyszedł, tylko czy przyszedł i czy uwierzył w Pana Jezusa. To całe posiedzenie się skończyło pewnym wskazaniem dla pogan, że powinni przestrzegać pewnych reguł, ale koniecznych tylko po to, żeby nie było zatargów z Żydami.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 po prostu kontekst. Mojżesz miał y, ludzi, którzy go czytali. Chodziło oczywiście o różnego rodzaju grupy żydowskie żyjące w rozproszeniu, po różnych miastach. I ze względu tylko na to, żeby oni się nie gorszyli, wyznaczono te kilka punktów kluczowych, żeby ci poganie na to w pierwszej kolejności zwrócili uwagę. Natomiast nie ma żadnego wymogu, nie ma żadnego związku między zbawieniem a przestrzeganiem prawa. Jest związek między tym, żeby przyjść do Pana Jezusa pozbawienie, i wtedy Duch Święty zamieszkuje w człowieku i Duch Święty już prowadza go we wszelką prawdę. I to Duch Święty, sam Bóg, bo to Duch Święty jest Bogiem, mieszka w takim wierzącym i uzdalnia go do tego, żeby właśnie mógł kroczyć drogą wiary. Czyli jeśli bowiem dziedzicami są ci, którzy są sprawa, to wiara stała się daremna i obietnica obróciła się w nic. Jeśli dzisiaj są tacy, którzy chcą na wierzących nakładać jakieś reguły, mówią, że o, dobrze, że uwierzyłeś, jesteś zbawiony, a teraz musisz robić to, to, to, to, to, bo stracisz zbawienie. No to to jest fałszywa nauka. To jest taka sama yy, brednia jak tamta, którą ci z Judei głosili. Nie ma czegoś takiego. Jedyne co człowiek wnosi do zbawienia to swój grzech, który spowodował, że musiał być zbawiony. Nie ma żadnego dodatku od strony człowieka. Bóg wykonuje całość. I Bóg całkowicie odpuszcza, likwiduje oddala od człowieka wszystkie grzechy. Jest powiedziane, że odpuścił wszystkie grzechy, wszystkie to znaczy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. I tak jak człowiek nic nie mógł zrobić, żeby być zbawionym, też nie jest w stanie nic zrobić, żeby zbawienie utrzymać. Więc jeżeli zbawienie można by było stracić, to każdy zaraz po zbawieniu by je stracił. się Kiedy chodziłem do szkoły, to zdarzało mi się nagle zachorować, kiedy był sprawdzian z matematyki, po to, żeby uniknąć negatywnej oceny. I tak myślę, tak to jest właśnie tutaj z tym zakonem. Zakon pociąga za sobą gniew. To znaczy, że są surowe konsekwencje w związku z nie... Przestrzeganiem wysokich standardów ustanowionych przez Boga i wiemy, że żaden człowiek nie byłby w stanie temu sprostać. Jest kilka miejsc, które mówią o tym, zapowiadają ten, ten gniew, choćby trzecia Mojżeszowa 26, 14 wiersz. Jeżeli nie będziecie mnie słuchać i nie będziecie wypełniać tych wszystkich przykazań, jeżeli zgardzicie moimi ustawami oraz jeżeli będziecie odczuwali odrazem do moich praw i nie będziecie wypełniali wszystkich moich przykazań, podważając moje przymierze z wami, to ja uczynię wam to. I tutaj są rzeczy wymienione. trwoga, wycieńczenie, gorączka, yy, no i tak dalej, następne. E, które będą smagać siedmiokrotnie za Wasze grzechy. Złamie Waszą tychę uczynię wasze niebo jak żelaza tak dalej. To jest cały rząd takich rzeczy wymienionych, czy też w Piętnej Młodzieżowej. E, także pod koniec. E, oczywiście zapłatą za grzechy jest śmierć Ostatecznie. E, to oznacza, że ten sprawdzian jest arcy trudny, i, i najlepszy uczeń po prostu nie jest w stanie tego rozwiązać. Zakon pociąga za sobą gniew. To jest argument dla tych, którzy by chcieli polegać na tym, że coś zrobią, co w ogóle się wystarczy. Tu czytamy, że jest to niemożliwe. Gdzie nie ma zakonu, nie ma przestępstwa. Oznacza to, że jeśli nie ma jakiegoś ustanowionego, ustanowionego prawa, no to wtedy naturalnie nie można go złamać. Jeśli ktoś nie przychodzi na sprawdzian, nie dostaje negatywnej oceny, ale to wcale nie sprawia, że zaliczył. I to wszystko zmierza do tego, co mówi nam 16. wiersz, że ta obietnica usprawiedliwienia z wiary jest darem Bożym. I to są dwa ważne słowa, zapewniona czy też pewna i całemu, czyli wszystkim, całemu potomstwu czyli ta obietnica jest pewna dla każdego. To całe potomstwo to nie jest potomstwo Izraela, to są ci wszyscy, którzy mają w Abraham. A więc jest to pewne dla wszystkich wierzących, którzy uwierzyli tak jak Abraham uwierzył. I dalszy fragment mówi, że to jest że to dokonało się przed obliczem Boga, czyli to Bóg zapieczętowo i to Bóg, który wszystko może, który ożywia umarłych. To, czego nie ma, powołuje do bytu. Czy też innym tłumaczenie mówi, jakby już było. To znaczy, że Bóg, zanim te następne pokolenia się urodziły, On już przewidział, że one będą i że kiedy uwierzą, to Bóg im da to usprawiedliwienie. I tak ten 17 wiersz mówi, ustanowiłem Cię Ojcem wielu narodów, co potwierdza nie jednego narodu, czyli izraelskiego, ale wielu narodów, czyli wielu ludzi, którzy będą bieżący. Może jeszcze przyniosę ze sobą latkę, w której akurat ten wiersz 17 porównując z innymi tłumaczeniami, wydaje się, trafnie oddany, ponieważ u nas jest, stanowiłem się wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, tak jakby troszeczkę czegoś brakowało. Chciałem w sensie przeczytać z Rzymian, ten czwarty rozdział. Proszę. Czwarty rozdział, 17 wiersz, może 16 przeczytam, żeby to był ciąg. I stąd to dziedzictwo zależy od wiary, by było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała niewzruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierającego się na prawie, ale i dla Tego, które ma wiarę w Antahama. On to jest Ojcem nas wszystkich, jak jest napisane. Uczyniłem Cię Ojcem wielu narodów, przed obliczem Boga. Jemu On uwierzył jako Temu, który ożywiał umarłych i to, co nie istnieje, powołuje do istnienia. Może jeszcze raz przeczytam bez tego, tej wstawki. Uczyniłem Cię Ojcem wielu narodów. On to jest Ojcem nas wszystkich, przed obliczem Boga. To zdanie, ustanowiłem się ojcem, jest takim wstrząceniem, potwierdzeniem, że Pismo już to wcześniej powiedziało. A więc chodzi o to, że to Bóg potwierdził tę zasadę, dlatego jest to absolutnie pewne, że tak właśnie to się dzieje. A więc widzimy, że każdy katolik, który ma w domu Biblię, może to przeczytać z całą pewnością, w jaki sposób jest się Zbawiali. Nie ma żadnych do tego wątpliwości. A więc widzimy, że Abraham jest ojcem wielu narodów, a więc także i naszym ojcem wybierze. Tym, który już przed nami tę drogę przeszedł, on zaufał temu Bogu, który wzbudza umarłych. Czyli temu Bogu, który jest wszechmocny. To oznacza, że mamy Pewność zbawienia, coś to co do czego chrześcijanie dzisiaj prowadzą długie, spory rozważania, można o tym usłyszeć, widzimy, że jest to pewna obietnica dla każdego wierzącego. Kiedy otworzymy sobie Ewangelię Łukasza 16 rozdział i tam mamy tą sytuację o Łazarzu i Bogaczu, to wtedy sam Pan Jezus mówi o tym, że On jest Ojcem tych, którzy są w niebie. I to jest potwierdzenie, może powiedzieć, tego, że On był tym wzorem i Ojcem nas wszystkich, czy Żydów, czy Greków, czy Pogan, wszystkich ludzi na ziemi. I tam w niebie to Dla mnie jest ten, może być taka sytuacja, która jakby On jest tym, który na łonie Jego leży Łazarz. I, I widzimy, że Pan Jezus wypowiadając tą sytuację potwierdza te wszystkie obietnice, które Bóg mu dał, że będziesz błogosławieństwem i że będziesz dla wszystkich, którzy żyją właśnie tym Ojcem. Dlatego, że właśnie On wiarę, którą miał w sercu, potwierdził przez całkowite posłuszeństwo. Przez to, że tak jak te następne wiersze nam mówią, że On wbrew nadziei, wbrew jakimkolwiek może być logice i, i, i życiu po prostu uwierzył. My mamy pewne pewien fundament, który stanął 2000 lat temu. Tym fundamentem jest krzyż na Golgocie i my, czytając to słowo, jesteśmy przekonani, że tak właśnie się stało. Abraham nie miał nic, co, bym, co mógłby uwierzyć. Nie miał słowa Bożego, które mógłby przeczytać i to słowo mogłoby mu potwierdzić, że to jest prawdą. On od Boga tylko otrzymał obietnicę i na to słowo od Boga uwierzył. My mamy, może powiedzieć, spisaną księgę i mamy yy, przed sobą życie Abrahama, życie Izaaka, życie Jakuba, Mojżesza i tak dalej, wyjście ludu izraelskiego z Egiptu, te wszystkie rzeczy my mamy, ale przede wszystkim, że te rzeczy potwierdziły się i że to krzyż Golgoty, może powiedzieć, jest tym, który jest tym centralnym punktem a on nie miał nic i w to uwierzył. I dlatego yy, tak bardzo mocno w Nowym Testamencie Abraham właśnie jako ojciec jest wymieniony ze względu na to, że on właśnie tak... Jakbyśmy my mieli uwierzyć, to jakby, miał, jakby w nic uwierzyć. Ale jednak to Słowo Boże, ja nie mówię, że, żebyście mnie nie zrozumieli, on po prostu dostał zapewnienie od Boga, że wyjdź z ziemi swojej i od ludu swego i idź do ziemi, którą Ci wskaże, a tam Cię ustanowię, możemy powiedzieć, czy potom, no, ojcem wielu narodów i też w potomstwie Twoim będą ustawione wszystkie narody. Także On uwierzył temu słowu, które Bóg do Niego wypowiedział. Ale to słowo przecież zapisało się tylko w Jego sercu i On to, w to słowo uwierzył. I to jest, możemy powiedzieć, Wspaniałe. Wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył. Chciałbym przeczytać to słowo takie właśnie co tu Ludwik mówił. W ogóle. I... to To Jana. To jest no, Tomasza Panie jest Błogosławieni, którzy Cię nie widzieli, a uwierzyli. To jest 20 rozdział. No, tak, 20 rozdział, 29 wiersz. Miałbym tego zauważyć. Rzekł mój Jezus, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. I teraz, Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, to kiedy czytamy to słowo, to po prostu ono już jak gdyby no, radość wkła wkłada w nasze serca. Yy, no, samo słowo po prostu to sprawia. Czytając to słowo, słysząc je, to już po prostu mamy to, odbieramy tą, po prostu, tą radość, tą, tą to pewność, błogosławieństwo. To błogosławieństwo właśnie takie to jest. Ale to po prostu Bóg już no, działa cudownie, że czytając to słowo, słysząc coś takiego, jak jakąś piękną, dobrą nowinę. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. To jest pierwsza Mojżeszowa, 12 rozdział. Taka jedna rzecz mi tutaj wpada w oko. Czwarty wiersz y, mówi, że Abraham miał 75 lat, gdy wyszedł z Haramu. Y, a więc y, to było 25 lat y, za wcześniej zanim y, urodził mu się y, syn. 75 lat miał wtedy, 12 rozdział, 4 wiersz. A więc długo czekał, żeby się to spełniło. I potem rok przed tymi, przed tymi narodzinami, wtedy jeszcze miał pan go odwiedził i miał to obietnicę, że to już za rok się stanie. Musiał długo czekać i już wtedy przecież wiedział, że ma żonę niepłodną. A potem już sam po sobie wiedział, że już jest za późno. A więc tutaj widzimy wbrew nadziei. Czyli nie miał żadnych powodów ludzkich, żeby powiedzieć, że tak się stanie, że jest to w ogóle możliwe. Może tak jest w naszym życiu, że mamy jakieś oparcie. No to jest tak, to się układa, to coś, no jakoś to będzie. Abraham mógłby powiedzieć, nie mam żadnego powodu, żeby powiedzieć, że to się jakoś ułoży. No, tylko jeśli Bóg uczyni cud, to wtedy to się spełni. I tak właśnie tutaj to jest napisane wbrew nadziei. Bo gdyby on był młody, gdyby już miał dzieci, Gdyby był zdrowy i wtedy Bóg by powiedział e, urodzić Ci się syn, któremu będę błogosławił. To byłoby zupełnie normalne. I e, powiedzmy sobie nie musiałby nawet w to uwierzyć. E, natomiast jeśli był już e, no, posunięty w latach, żona niepłodna w końcu doszło do tego, że on także już jest niezdolny, no to wtedy można by rzec już jest za późno. Nie ma żadnych szans. Ale jednak uwierzył. I teraz pytanie, czy wiara jest takim szaleństwem, takim skokiem na oślep, gdzieś w przepaść? Czy też jest najbardziej logiczną rzeczą, jaką można wytłumaczyć? Jeśli wierzymy w Boga, wierzymy. Wierzymy, że wszystko może? Wierzymy. Wierzymy, że dotrzymuje słowa? Wierzymy. W takim razie, czy zaufanie do Niego jest zupełnie bezsensowne. No nie, jest to najbardziej logiczna rzecz, jaką możemy uczyniać. Jeśli uwierzyć temu, który nie może kłamać i nie może nie dotrzymać słowa, jest to najbardziej oczywistą rzeczą, którą możemy zrobić. I tak właśnie zrobił Abraham. Wbrew nadziei ludzkiej uwierzył Bogu, że będzie ojcem wielu narodów, nie mając Syna w późnym wieku. Tutaj właściwie jest definicja wiary. Bo jeżeli to jest logiczne wynikanie, to to nie jest wiara. To jest po prostu logiczne rozumowanie. I niestety jest sporo takich osób, które pokładają nadzieję w ciele. Jestem takim grzecznym dzieckiem od urodzenia. Jestem miły. Sąsiedzi mnie cenią. No i jeszcze do tego dołożę wiarę w Pana Jezusa. Idę do nieba. Natomiast prawdziwa pokuta Mówi tak jak Paweł, wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za śmieci. Nie ma we mnie nic dobrego. Nie ma żadnej szansy na zbawienie z własnej pracy. Nie jestem w stanie zapracować na łaskę Bożą. Nie jestem w stanie zapracować na Bożą życzliwość. Jestem zgubiany. I wtedy jest ten szaleńczy skok, podobny do skoku Abrahama. Ale Ty, Boże, możesz mnie zbawić, Ty możesz mnie uratować. Tylko Ty. Mam obumarłe ciało. Z czego się dotknę, zamienia się w zgniznę. Cokolwiek chcę zrobić dobrze, wychodzi mi źle. Rzymian, siódmy rozdział, będzie nam jeszcze o tym mówił. Więc generalnie jest to tutaj sedno wiary. Bo jeśli jest to logiczne wynikanie, to jest to wiara demonów. Demony wierzą, że Bóg istnieje i drżą, bo wiedzą, że one nie są czyste, a Bóg jest święty i że kiedyś dojdzie do rozliczenia i że nie ma dla nich żadnej przyszłości. Człowiek, który uwierzy w Pana Jezusa, Wie, że Pan Jezus Chrystus umarł za niego. Nie dlatego, że był to potrzebny dodatek do własnej sprawiedliwości, taki koronujący element kariery sprawiedliwego: że brakuje mi jeszcze tylko ofiary Chrystusa i już jestem święty. Nie. Tylko i wyłącznie ofiara Pana Jezusa Chrystusa i nic z nas. Jest to właśnie, jeżeli ktoś wierzy w Pana Jezusa, dokładnie pełna analogia. Dlatego tutaj Paweł ją powołuje. To jest każdy z nas w momencie nawrócenia. To jest właśnie taki Abraham, który ma już 100 lat. Ewangelię usłyszał, jak miał 75. Zaczął po prostu po słuszeństwie i zamogiem. I w pewnym momencie jest realizacja tego, w co uwierzył. I tak samo jest z nami. My już dziś jesteśmy zbawieni. I nie ma w nas nic, co mogłoby nas uzdanie zdobycia bycia ludźmi z nieba. Nie ma w nas nic, co mogłoby nas jakoś uczynić lepszymi w oczach Boga. Nie ma w nas nic, wszystko jest w Chrystusie. Chciałbym jeszcze tylko powiedzieć taką sytuację, że na czym polega wiara, kiedy wyobrazimy sobie krzyż Golgoty i tych dwóch, którzy wiszą na tym krzyżu i jej, jego może jej trzeciego kolegę, Barabasza, który idzie na Golgotę i patrzy na lewo, mówi tego znam. Patrzy na prawo, tego też znam, ale patrzy na Środkowy krzyż i tego nie znam. I właśnie przychodzi bliżej i zastanawia się nad tym, dlaczego on tutaj wisi. Za mnie. On wziął za mnie mój krzyż. Zaniósł go na Golgotę, dał się do niego przybić i wisi teraz i jeszcze został za mnie osądzony. To jest właściwie, może powiedzieć, wiara, kiedy on by przyjął i uwierzył w to, że właśnie Pan Jezus za Niego yy, wziął ten krzyż i nie tylko za Niego wziął, ale jeszcze za Niego, może wiedzieć, zapłacił cały dług przed Bogiem, to On by był zbawiony. I tak każdy człowiek może właśnie to zrobić. Może widzieć właśnie, że ten po lewo i ten poprawo to moi przyjaciele. W grzechu. Ale ten na środku jest moim zbawicielem, który może mnie zbawić, uratować. I nie muszę cierpieć krzyża. I nie muszę, być przez całe wieki odpowiadać za moją winę, za mój grzech. Dlatego, że właśnie ten Jezus, Chrystus, Syn Boży, za mnie został krzyżowany. I mogę być Bogu wdzięczny. I uwierzyć właśnie w to doskonałe dzieło Boże. Ten krzyż, który zbawia mnie od tych grzechów, które popełniłem, które teraz popełnię i które jeszcze w przyszłości, może wiedzieć, uczynię, od wszystkich grzechów mnie, może wiedzieć, uratował. To jest doskonała ofiara Jezusa Chrystusa. I ja Abraham właśnie na, w 22 rozdziale wypowiadając słowa Bóg, synu mój, Bóg upatrzy sobie ofiarę. Nie wiem, to. Branka na ofiarę całopalną i szli obaj razem. I to właśnie była mowa o naszym Panu Jezusie Chrystusie. i 164 Yeah. Miłość w sprawił Bóg. Powstaniemy.